Nie ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Nie ma ha, ha, ha, ha, ha, Dzień dobry. Wyobraźcie sobie lata stanu wojennego kiedy nastąpiło cofnięcie się jeśli chodzi o możliwość badań to była drastyczna sytuacja, stan wojenny, potem kilka lat takich też jeszcze bardzo ponurych. Nie można było nawet ze studentami, ja wtedy już byłem pracownikiem Uniwersytetu, opiekunem koła naukowego z studentów Etnologii i nie mogłem nawet zorganizować wyjazdu do Czech ani do Słowacji, bo była blokada, nie można było wyjechać. I pojawiła się po raz pierwszy, w drugiej połowie lat 80. taka możliwość, 1988 roku po raz pierwszy do Uniwersytetu Poznańskiego dotarła taka informacja, że ministerstwo nasze podpisało takie i takie umowy z takimi i takimi państwami i można aplikować o stypendia. No to ja wybrałem Maroko, bo to było, oprócz chyba Egiptu, jedyne takie afrykańskie państwo, do którego mogliśmy aplikować. I proszę sobie wyobrazić, że Mój wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ jakaś pani tam właśnie w komisji uczelnianej pomyliła się, bo były dwie komisje i to były czasy jeszcze komunistyczne. Jedna komisja do tak zwanych krajów KK, tak się wtedy mówi o krajach gdzie było trudniej wyjechać, a druga komisja do krajów demokracji ludowej. Ta pani w rektoracie nie wiedziała, co to jest Maroko, gdzie to leży, i włożyła mój wniosek do teczki, który wylądowała na stole Komisji Krajów Demokracji Ludowej. Minął jakiś czas, kiedy miały być wyniki tej aplikacji. Ja dzwonię do rektoratu z zapytaniem, jakie jest odpowiedź. A ja się dowiedziałem, że mój wniosek nie był rozpatrywany, właśnie z tego powodu, że nie wiedzieli, gdzie go włożyć. No Ja się wtedy trochę zdenerwowałem. Napisałem list do pana rektora ówczesnego z wyjaśnieniem, że no nie można prowadzić działalności naukowej ani dydaktycznej z etnografii, jeżeli ma się odcięty możliwość aplikowania do takich stypendiów. Pan rektor mnie wezwał, bardzo mnie przeprosił powiedział, że jeśli złożę w przyszłym roku, to on mi gwarantuje, że ta aplikacja moja zostanie przyjęta. Tak też uczyniłem rok później. No i rzeczywiście rok później już pojechałem do Maroka, Chociaż moja aplikacja dotarła do Rabatu i tam oni ostatecznie akceptują. To też oddaje atmosferę, jakiej wtedy działaliśmy. Stan naszego państwa i społeczeństwa. Ministerstwo Badań Naukowych Królestwa Maroka zawiadomiło naszą ambasadę w Rabacie, że zostałem zaakceptowany i mogę przyjeżdżać. Ambasada Napisała, wtedy były faksy, nie było jeszcze dalekopisy. Bardzo przepraszam, nie było faksów, były dalekopisy. Napisała ten dalekopis do ministerstwa. Mniej więcej ja mam kopię tego, to jest bardzo ciekawe, że ministerstwo tam marokańskie zaakceptowało kandydaturę pana Forbricha, na co ministerstwo odpowiedziało faksem? Jak przyjechałem do Maroka, to mi pan ambasador polski dał komplet tej korespondencji. Na co ministerstwo odpisało, że my nie znamy pana Fulbrycha, natomiast proponujemy kandydaturę pana X Y. Na co ambasada jeszcze raz odpowiedziała, że niestety ta kandydatura XY nie może być uwzględniona, ponieważ ministerstwo marokańskie zaakceptowało pana Fulbrycha, nie X Y. I to tak miesiące trwało, miesiące. I nagle prowadzę wykład, to był połowa grudnia, sekretarka wchodzi na wykład i przynosi mi ten właśnie delekopis z ministerstwa, że zostałem zaakceptowany przez stronę amerykańską i powinienem już dawno być w Maroku, a ja siedzę tutaj. No wylądowałem w tym Maroku i no i tak spędziłem tam na stażu naukowym u pana profesora Ben-Sheriffa, to był wtedy jakiś obecnie światowej sławy, właściwie geograf społeczny i u niego byłem przez rok na stażu, no, ale wykorzystałem to też na badania terenowe. I z tym też był ogromny problem, bo ja w swoim wniosku przetłumaczony na francuski, w jednym z punktów było napisane, że planuję tam kilkumiesięczny pobyt badawczy w masywie Atlasu, badając to i to. No, okazało się, na znaczy co ja byłem przygotowany, że w Maroku no, muszę mieć pozwolenie na badania. I przez trzy miesiące nie mogłem tego pozwolenia dostać, ponieważ y, żaden z urzędników Ministerstwa Marokańskiego nie czuł się władny wydać mi takie pozwolenie. Ja chodziłem przez trzy miesiące do tego ministerstwa, y, i tam był taki miły pan, y, dyrektor departamentu, który mnie przyjął. I mówi, że no, nie praktykuje się, żeby jakiś obco obywatel prowadził badania gdzieś tam na wsi marokańskiej. A ja mówię, ale panie dyrektorze, tutaj jest mój y, y, plan pobytu w Maroku i w punkcie trzecim a jest napisane, że y, mam prowadzić badania terenowe y, w masywie Atlasu i ten pobyt pobytu został zaakceptowany przez wasze ministerstwo. I wtedy pan tak z pełną szczerością powiedział, panie, kto to czyta? Jako etnograf, antropolog nie jestem łowcą przygód, wręcz przeciwnie, przed wyjazdem, wykorzystując moje doświadczenie i wyobraźnię staram się zrobić wszystko, żeby uniknąć przygód, więc może nie, nie, nie, to jest, nie jestem podróżnikiem, który szuka jakichś, jakichś ekscytujących momentów. Wręcz przeciwnie, chcę sobie zorganizować pobyt tak, żeby wykonać plan badawczy, a przygody się zdarzają mimo to. Jeśli chodzi o, o, co, o spotkania z wężem, o, o odbieranie porodu, takie rzeczy też się zdarzały, prawda? No, ale takie jest życie mm, stałym elementem, jak ja pracuję w, wysoko w górach, w wioskach, gdzie nie, nie ma żadnej komunikacji, chociaż to się teraz zmienia, bo są komórki, ale Kiedyś nie było żadnej komunikacji, ani drogowej, ani radiowej ze światem, to taki biały, mieszkający w takiej wiosce, traktowany jest jako lekarz. Po prostu każdy biały jest lekarzem, prawda? I jak rano wychodzę z, czy wychodziłem z mojej chatki, w której mieszkałem, to grono zawsze pacjentów wyszczeka. Najczęściej matki z moimi dziećmi. I co ja mogę im pomóc? No, co ja mogę? No, mogę dać witaminy. Czasami jak widzę, że płaczę bardzo, bo coś ją boli, jest jakaś rana czy coś, no to mogę odkazić rany, no ale najważniejsze nie, nie szkodzić. takiej książce, którą wydaliśmy po tym projekcie rozwojowym, cztery lata temu prowadzonym wśród Dogonów, no to jest takie zdjęcie jak samochód nam utknął w połowie brodu, prawda, i zaczął tonąć, prawda. To trzeba było ratować, ratować sprzęt, a potem cała wioska przyszła kilkudziesięciu mężczyzn i ten samochód wyciągała z tej wody, prawda. Zdarzyło się też, że jechaliśmy wzdłuż plaży w Maroku. i Samochód na chwilę się zatrzymał, co było wielkim błędem, i już nie mógł ruszyć. Bo w Piachu się zakopał. I przyszedł przypływ. Przyszedł przypływ, i powoli widzieliśmy, jak ta woda podchodzi pod koła, pod osieku, sięga silnika. Musieliśmy ewakuować siedem ton żywności i sprzętu z tego samochodu na plaży, i koniec ekspedycji. Nie ma. I gdyśmy w tym pośpiechu wynosili ten sprzęt, przybieg jakiś człowiek i mówi, że tu niedaleko pracuje spychacz. On może ten spychacz sprowadzić. No to... Powiedzieliśmy, dobrze, ale to będzie kosztować, dobrze. No i po pół godziny ten spychacz przyjechał, wjechał do oceanu. On mógł wjechać, nie wiem, z jakiegoś powodu... No wiadomo, on się nie zakopał, bo na gąsienica. Yy, I już gdy z, yy, woda wlewała się do szoferki. On wyciągnął nasz samochód. Także są takie momenty dramatyczne, ale na szczęście nie było takich, no, że dwa, trzy razy mnie aresztowali, ale to, no, to są realia afrykańskie i trzeba zachować im krew. Zaczęło się od tego, że mój przyjaciel w Kamerunie, wśród ludu Daba, gdzie najwięcej badań kilka, siedem chyba sezonów spędziłem, osiem już teraz, przyszedł do mnie w 99, nie, w 99 roku i mówi, czy mógłbym wybudować szpital w jego wiosce. To właśnie wioska bardzo izolowana, bez drogi, bez samochodu, bez niczego. A ja mówię, no nie bardzo, no bo słuchaj, no jak, tu nie ma drogi, no, a poza tym ja nie jestem z takiego bogatego kraju, że mogę wybudować szpital. Kiedy, dwa dni później, on do mnie przychodzi i mówi, rozmawiając z wodzem, wódz się zgodził. Ja mówię, przepraszam, na co się zgodził? No na ten szpital. Nie znowu musiałem wytłumaczyć, że... No, nie. Ale sobie pomyślałem, no szpitala to ja nie jestem w stanie wybudować, ale studnie to ja im jeszcze mogę wybudować. No i tak zrodziła się w ogóle idea y, tego projektu Woda dla Sahelu. Wróciłem do kraju, zrobiłem taką trochę akcję medialną, tam, y, konferencję prasową, wywiady w radiu, w telewizji, i zaczęli się zgłaszać do mnie prywatni sponsorzy, którzy oferowali yy, środki na budowę studni. Tak, yy, powrotne do kraju, no, yy, zorientowałem się w, w kosztorysie, ile by to kosztowało i tak dalej. Wyszło na to, że taka prosta studnia około 2000 euro, ale prosta taka, bez żadnych tam pomp, tylko taka cembrowana. I idea moja była taka, aby połączyć, żeby to nie był taki dar anonimowy, że ktoś tam kupuje opaskę i już ma z głowy, prawda? I on ma sumienie czyste, bo pomógł tam biednemu murzynkowi, w cudzysłowie. Tylko żeby to były relacje bardziej osobiste. I idea była taka, że ludzie, których na to stać dadzą 2000 euro, i gdy studnia po 8-10 miesiącach będzie gotowa, zostaną odpowiednio wcześniej zawiadomieni i na własny koszt, na własny koszt przyjadą i będą honorowymi gośćmi w uroczystości otwarcia tej studni. Będą ugoszczeni przez tą wioskę, tam będą tańce dla nich, biesiada, etc. Prawda? I potem taki biznesmen, jak wróci do Polski, to zrobi sobie jeszcze w Afryce piękne zdjęcia jego własnej studni. Na tej studni oczywiście będzie na trwale umieszczony napis, kto jest darczyńcą, i sobie w gabinecie powiesi. I muszę powiedzieć, że to chwyciło, spotkałem dzięki temu projektowi zupełnie niezwykłych ludzi. Zupełnie. No dwie osoby, o dwóch osobach, no o trzech musiałbym powiedzieć. No przede wszystkim mój partner miejscowy to jest ojciec Władysław Kozioł, który już teraz nie jest w Kamerunie, ale przez wiele lat był i był radiestetą. I bez niego to ten cały projekt no z punktu widzenia technicznego to on to właściwie prowadził. Druga osoba to jest pan Ireneusz Brzechwa, taki przedsiębiorca z Obornik, który nie tylko się zaangażował w to, ale... Włączył to swoich partnerów biznesowych, Jeżeli powiedział, chcecie ze mną robić biznesy, wybudujcie studnie w Afryce. Jego koledzy z biznesu też kolejne studnie zaczęli tam fundować, a trzecia osoba, którą muszę koniecznie powiedzieć, to jest Pani Maria. Mówię bez nazwiska, bo sobie zastrzegła anonimowość. Dostałem, bo jak to w mediach się pokazało, to opisy naszego projektu, dostałem... List, pisany ręką, że ta pani całe życie chciała coś zrobić dla innych i ona by chciała te 2000 euro na taką studnię zaoferować. Bo a z opisu wynikało, że to jest emerytka, że pracowała we Włoszech zbierając jakieś owoce, zarobiła te pieniądze i postanowiła, że ona przeznaczy na takie cele. Mówi, ja nie mogę od pani przyjąć takiego daru, no bo co innego jest biznesmen, który dla celów promocji sobie takie rzeczy zrobi, a co innego nie, ma, nie, nie, niech pan mi nie odmawia, ja bardzo chcę, żeby pan to wziął. No i powstała jej studnia, jak zobaczyła piękne zdjęcia. Nigdyś do tego kamerunu jakoś nie chciała przyjechać, ale jak zobaczyła te piękne zdjęcia, powiedziała, to ja chcę teraz drugą studię postawić. W ja nie mogę pani Mario, od pani. Nie, nie musi być druga studnia, no i w końcu ona aż dwie studnie fundowała. To był początek. Jak się zaangażowałem praktycznie, to zacząłem się też interesować teoretycznie. Co to jest projekt rozwojowy? Jakie cele ma? Jakie wymogi trzeba określić takiego dobrego projektu, żeby się fundusze nie marnowały, żeby te pomysły ofiarodawców wychodziły naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Bo to nie zawsze jest tak, prawda, że Ktoś tam w Europie sobie wymyśli, że zrobi jakąś inwestycję, która nie jest priorytetem dla mieszkańców zupełnie. Więc wchodząc w literaturę, mając kontakt z innymi podobnymi ludźmi, budowałem swoją wiedzę na temat teorii antropologii rozwojowej. I tak stałem się antropologiem rozwojowym od, od kuchni. To znaczy, pierwszym praktykiem, a dopiero potem teoretykiem antropologii rozwojowej. Potem przyszły taki trzeci etap, kiedy pojawiła się możliwość, bo przedtem zupełnie nie istniała, w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie powstał Departament Współpracy Rozwojowej, który był dysponentem pewnych środków i MZ urządziło konkurs, pierwszy konkurs, taki jeszcze pilotażowy. na Takie projekty ja zgłosiłem z moimi studentami, doktorantami chęć realizacji takiego projektu dydaktycznego i on został zaakceptowany, potem za rok kolejny i tak te projekty już finansowane przez ministerstwo, czyli pewnie profesjonalne, żeśmy zrealizowali. Ale tu jest, zawsze jest taka łyżka dziegciu. Ta działalność rozwojowa, jest trochę nie wpasowująca się w działalność statutową uczelni. My, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni i jednostki organizacyjne uczelni, instytuty, wydziały i całe uczelnie, są oceniane z punktu widzenia efektów działalności naukowej, ewentualnie dydaktycznej. W tej chwili wszystko jest punktowane Każda publikacja, za to dostaje się punkty, której suma y, określa status jednostki badawczej i status pracownika, który to status przekłada się na dotacje z ministerstwa. A takie projekty realizowane na przykład za pieniądze Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie są zupełnie uwzględniane w rankingach, tworzonych przez inne ministerstwo, czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Alternatywą braku takich projektów może być tylko budowanie rezerwatu. Czyli co? Zostawmy sobie tych ludzi samych sobie, otoczmy płotem, najlepiej kolczastym, niech żyją w rezerwacie, niech sobie sami radzą. Po pierwsze jest to wyizolowanie tych ludzi od świata zewnętrznego jest niemożliwe, bo jak nie wejdzie tam antropolog czy tak zwany deweloper z jakimś nawet niedoskonałym projektem rozwojowym, to wejdzie ktoś inny, wejdzie handlarz Opium, wejdzie mm, y, jakiś biznesmen, który tam zrobi coś na własną rękę i wcale nie korzyścią dla tych ludzi. Mechanizmy globalizacji są bardzo dynamiczne, prawda? czyli alternatywą na wyizolowanie jakichś obszarów rezerwatowych jest aktywne ingerowanie w życie tych ludzi. I teraz to jest poważny problematyczny i merytoryczny. Jaką formę ta ingerencja ma przyjąć? Bo to jest ingerencja. I teraz są takie głosy, że ingeruj, możemy ingerować, jeżeli przedstawiciele tych ludzi się do nas zgłoszą. Słuchajcie, my potrzebujemy tego i tego, czy byście mogli nam pomóc w tym i w tym. To jest idealna sytuacja. No ale musi być kanał komunikacji między tymi, którzy potrzebują pomocy, a tymi, którzy są gotowi jej udzielić. Luma, lumba, lumba, lumba, lumba, lumba, Luma, lumba, lumba, lumba, lumba, lumba, Luma, może być samoistny albo zależny. Z różnych powodów, to jest efekt też kolonializmu, te społeczeństwa tak zwane rozwijające się są ulokowane w niekorzystnym miejscu światowego podziału bogactw i wiedzy. I one nie mogą się rozwijać samoistnie. I jeżeli to ma być rozwój no, tak zwany zależny, no to buduje się taka neokolonialna struktura. To dysponenci środków mają więcej do powiedzenia niż ci aplikujący o te środki. Tworzą się nowe struktury społeczne, nowe zawody wręcz ludzi, którzy żyją z pomocy rozwojowej. Jak mówimy pomoc rozwojowa, to automatycznie ustawiamy taką hierarchię. Jest pomagający, jest otrzymujący pomoc. No Jest to sytuacja... No, kolonialna. Budują się nowe właśnie takie postawy, no chociażby to, co się w skrócie teraz w antropologii roz rozwoju nazywa agentami kontaktu czy pośrednikami rozwoju. Ludzie, którzy zawodowo lub półzawodowo w ramach tych społeczności lokalnych działają na rzecz pozyskania środków, ale po drugiej stronie tych właśnie darczyńców budują się struktury zawodowe, albo quasi-zawodowe, które żyją z udzielania pomocy. Ludzie, którzy zawodowo piszą projekty, na tym zarabiają, realizują projekty i na tym zarabiają. To się robi taka struktura już pasożytnicza, która żyje z pośredniczenia przepływu środków. No bo pomoc rozwojowa jest pewną, w ujęciu globalnym, redystrybucją środków w skali globalnej. Gdyśmy pięć lat temu przystępowali do pisania aplikacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych po nas pierwszy grant. Nikt nie miał tego doświadczenia, jak, jak się to robi. Ja miałem doświadczenie w pisaniu grantów aplikacji badawczych, ale tu był zupełnie inny mechanizm, inne wymogi i nawet w ministerstwie, do którego pisaliśmy, te panie się dopiero uczyły. I nie wiedzieliśmy, jak się to robi dokładnie. No, była instrukcja w internecie, ale to nigdy nie jest to samo. I Jedna z osób współpracujących z nami, to była akurat moja córka, która wtedy studiowała i psychologię, i archeologię. I jako jedyna pracowała jako wolontariusz przy projektach rozwojowych, ale w skali poznania. Ale to właściwie ona nam ten projekt napisała. Bo ona pół roku wcześniej skończyła taki kurs właśnie pisania takich wniosków prowadzony przez człowieka, jedynego wtedy specjalisty w Polsce, który prowadził takie kursy. Jak myśmy się do niego zwrócili o to, czy mógłby nam pomóc taki wniosek powiedzieć, to on postawił taki warunek. 10 tysięcy za pomoc i 3% od wysokości grantu. Poradziliśmy sobie z niego, bo nie stać nas było na 10 tysięcy i 3% od grantu. No, jakoś nam się udało napisać ten grant. Uczyliśmy się sami. I a sekret na udany grant, Ja bym powiedział tak, nie załamywać się, nie, nie, nie wycofywać się, jeżeli pierwsza próba się nie uda. To jest pierwsza rzecz, nie zrażać się, jeżeli pierwsza aplikacja nie zostanie zakwalifikowana. Druga, trzeba rozpoznać oczekiwania instytucji, osoby, która gotowa jest wesprzeć finansowo. Jeżeli startujemy z projektem, to musimy wiedzieć, czy nasz pomysł przede wszystkim odpowiada oczekiwaniom decydenta. A druga, a właściwie trzecia, znalezienie partnera społeczności lokalnej, który będzie odpowiedzialny. Nie może być tak, że on nas zawiedzie w trakcie realizacji, a to się czasami tak zdarzało. A dwa, podpowie nam, co im potrzeba, prawda? żeby nasz Projekt nie trafił w A <głos> Dziś jest taka